Panie oczyść moje serce moje usta, abym godnie głosił Twoją świętą Ewangelię Pan z Wami Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Jezus wziął osobno dwunastu apostołów i w drodze powiedział do nich Oto, no idziemy do Jerozolimy, a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie a trzeciego dnia zmartwychwstanie Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i upadając Mu do nóg o coś Go prosiła Jezus ją zapytał, czego pragniesz? Rzekła mu, powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej twojej stronie. Odpowiadając jej Jezus rzekł, nie wiecie o co prosicie, czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli mu, możemy Jezus rzekł do nich, kielich mój pić będziecie. Nie do mnie jednak należy dać wam miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój ojciec je przygotował. Gdy dziesięciu uczniów to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci, a Jezus przywołał ich do siebie i rzekł, wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę nie tak będzie u was lecz kto by między wami chciał stać się wielkim niech będzie waszym sługą a kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie waszym niewolnikiem na wzór syna człowieczego który nie przyszedł po to aby mu służono lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu oto słowo Pańskie niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy chcę uspokoić tych, którzy chcieli kupić książkę pod tytułem Orzech że co prawda zabrakło ale student pojechał i przywiezie także po mszy świętej można będzie nabyć mogę jeszcze się podpisać chciałbym zwrócić na właściwie jedno zdanie z Ewangelii, które jest może dla nas takim trochę też ostrzeżeniem a mianowicie no, widzimy tutaj typową matkę Zatroskaną o karierę swoich synów. Taka trochę mama nadodpiekuńcza. Wzięła swoich dwóch synów, nawet wiem jak mamy na imię, jak mają na imię, jeden jest Jasiu, drugi jest Kubuś. Co starsze już, znaczy już chłopy, bo już z ojcem jest swoim, łowili ryby, ale mamusia chce załatwić interes. Ma widocznie większą siłę przebicia, więc się dostała do Pana Jezusa no i patrzcie o co ona prosi nie? jeden ma siedzieć w królestwie twoim po prawej a drugi po lewej stronie to tłumacząc na język współczesny można by powiedzieć tak, zrób coś żeby Kuba był premierem w tym królestwie a Jasiu żeby najlepiej miał Ministerstwo Finansów no i co wtedy? no wtedy nasza rodzina idzie do góry, prawda? Yy, tak się właśnie zaczyna niby niewinnie Chrystus jest bardzo delikatny nie? wie o co tutaj idzie i wie, że to może być pokusa nic tak nie rozkłada człowieka jak pokusa władzy że mówiłem, że któryś z moich znajomych z czasów dawniejszych wydostał się na wiceministra kiedy mnie kiedyś zobaczył na pogrzebie zresztą no ja mu się przypominał mówi nie znam księdza, no ludzie w mordelizał, prawda? nie zna księdza a znał mnie dobrze przechowywałem go pod schodami jak go szukali w każdym razie zmienia bardzo ludzi, jak zauważyliście władza, prawda? Jest to potrzebne, ale jest bardzo niebezpieczne. I dlatego Chrystus to widząc dał pewne wyjaśnienie, prawda? To królestwo, o które wam mówię, to nie chodzi o to. Tam nie chodzi o ministra finansów i o premiera. Ale to ma być tak, że jak ktoś chce być wielki, powinien służyć braciom, nie? I podaje wzór Okazując na siebie, tak jak ja przyszedłem nie po to, żeby mi służono, ale po to, żeby służyć. Co z tego wyciągam, że pewnie najgroźniejsza zawsze pokusa, która potem niszczy człowieka, to jest pycha. To jest pycha. I ona działa bardzo tak na początku niewinnie powiedział, kto jeszcze pamięta rolnictwo to to jest maciora, która ma z dwanaście prosiąt pycha, prawda różne potem są dzieci tej maciory pod tytułem pycha między innymi zazdrość, prawda, niechęć kłamstwo, to z tego wynika pierwszy zresztą upadek rodziców wynika z pychy i ona działa tak bardzo dziwnie, nie no Rodzice uważają, że są lepsi od dzieci, no bo to smarkacze, a dzieci powiadają, a to wapniaki, ale my dopiero, prawda, też wydaje mi się, że są lepsi. Ksiądz powiadając, wydaje mu się, że jest lepszy od tego penitenta, co kręczy, ale za chwilę on sam idzie do spowiedzi, prawda? Nauczycielom się wydaje, że są lepsi od uczniów, ale uczniowie też potem wydają się, że im idzie odwrotnie. Prawda? Lekarzowi się wydaje, że jest lepszy od pacjenta i tak dalej. Ciągle to właśnie. Ci, co mają władzę, wydaje mi się, że są lepsi od tych, co nie mają władzy. Ci, co mają pieniędzy, znowu mają pieniądze, znowu im się wydaje, że są lepsi od tych, co nie mają pieniędzy. I tak to właśnie ja był człowiek kusi, żeby jednak wyżej, jednak wyżej prawda? jednak jestem lepszy a jak troszkę się już powodzi lepsze mieszkanie to potrafi taka paniusia, która jej ojciec jeszcze chodził i wystawały wiechci słomiane z butów ona teraz zapomniała i mówi z tym hamstwem Maciuś się nie baw nie? chodzi o to, że Dziecko się bawiło z dziećmi sąsiadów, prawda? Ojciec jeszcze miał słomane wiechcie, a ona teraz wyżej ma tyłek niż głowę, prawda? Nie baw się z tym hamstwem. Skąd ja to wiem? Tak to wygląda. Jak człowiek się daje po prostu nabrać na taką pokusę, żeby nie robić z siebie karykaturę. I dlatego by trzeba było na to uważać teraz, po spowiedzi, prawda? Ja muszę wam powiedzieć, że ja właściwie w życiu to jednego skromnego człowieka widziałem i widzę. Jest nim papież. Nie daje się nabrać. Że jest bardzo wielki, że tamto, prawda? Zachowuje się Wojtyła normalnie, prawda? Normalnie. Powiedział mi jeden braciszek kiedyś, że jak był na pielgrzymce, o wszystkim pamiętali, o tronach i o tego, a taki braciszek, który obsługiwał jakieś tam no jakieś nie wiem, czy, czy pralnie, czy coś to Wojtyła mu podobno powiedział wiesz co, ja byś mi przyniósł koszulę, bo się spociłem i chciałbym zmienić nie? o wszystkim pamiętali, tylko o tym że się papież może spocić i trzeba mu koszulę zmienić nie no więc właśnie e e to, to, ja jego podziwiam, bo go patrzyłem, jak był moim profesorem, prawda, jest człowiekiem, stara się być człowiekiem skromnym, normalnym. No i dlatego ma taki duży wpływ, prawda, bardzo dobrze. I to takie jedno przestrzeżenie. Natomiast na zakończenie kilka słów. E, pytałem kiedyś, e, Lubię rozmawiać ze studentami, bo najczęściej ich co to znaczy. No jesteś, jesteś katolikiem, jestem. Porządnym, porządnym. To co to znaczy być porządnym katolikiem? No i wyliczał mi. W niedzielę chodzić na Mszę Świętą. Pierwsze. Przynajmniej raz w roku się spowiadać. Drugie. Po trzecie. Księdza przyjąć po kolędzie. No. Po czwarte. Pilnować religii dla dzieci piąte na wszystkich świętych czyścić, pucować groby co jeszcze? w środę popielcową posypać się popiołem no i dać na tace zwłaszcza jak probosz woła no i gdybym powiedział a jeszcze czasem niektórzy dodają i święcone jaje jeść na Wielkanoc i coś tam jeszcze i gdybym powiedział, że to za mało to byście się może dziwili Trochę mi się wydaje, że tu jest coś za mało, albo przynajmniej źle się akcentuje. To też zależy od środowiska, bo na przykład u Was no to wszystko widać. I wiadomo, że wszyscy wiedzą, kiedy sąsiad przestał chodzić do kościoła. Nie Nie da się ukryć. A jak chodzi, no to też wszyscy to prawie widzą, i to jest dobry przykład. No dobrze. Bo chodzi właściwie o to Chrystusowi, żeby chrześcijanie, czyli ci, którzy w Niego uwierzyli, dawali świadectwo o Nim. Prawda? I mi się wydaje, że świadectwo takie to jest za mało. Tylko chodzić w niedzielę, chociaż to dobrze. Oczywiście, że za mało raz w roku spowiadać się, bo to jest to brzmi tak, jakbym powiedział przynajmniej raz w roku brudasie się umyj, bo będzie śmierdzią, nie? Przynajmniej raz, to trochę za mało, raz w roku się umyć. Jeśli chodzi o przyjmowanie księdza po kolędzie, to dobrze. I, no, z tymi pucowaniem grobów to mam czasem wątpliwości, bo mieszkam już 30 lat przy cmentarzu i widzę, co czasem ludzie wyprawiają. Robią z grobu wystawę kwiatów, najdroższych, Prawda? I najlepiej się czuję wtedy no, Pani stojąca nad grobem jak sąsiadka zazdrości pęka prawda, bo ona nie ma takiego, takiej wystawy kwiatów Czasem się pytam a za życia Pani dawała matce tyle kwiatów co teraz? Nie bardzo To może za życia więcej kwiatów Więcej światła i kwiatów dawać za życia niż po śmierci to jest ładny gest, że zapalam, że czyszczę grób. Ale jeszcze sobie powiedzmy, czy to jest wszystko. A nam świętą za zmarłą mamę dałeś. Nie. No mówię to może by połowę kwiatów mniej. Ile kosztuje ten 35 zł, jeden kwiatek, nie? a jest 27 takich. Więc tutaj i proporcje o czymś mówią. I czasem idzie procesja wszystkich świętych, a wszyscy zamiast się modlić przy tym grobie matki, na którym nanieśli 27 doniczek kwiatów, to sobie opowiadają różne kawałki. Prawda? No więc jak się bliżej, człowiek przyjrzyj, to to nie zawsze o to chodzi. Prawda? Tu wam to jakoś chyba może nie grozi, ale na przykład w większych miastach idzie teraz moda żeby się nie przyznawać za bardzo do wiary, do Kościoła. To jest teraz niemodne. Modne jest ukryć się. I na przykład studenci potrafią mieszkać w jednym pokoju, ale jak wychodzą w niedzielę do Kościoła, to jeden mówi, że idzie się przejść nad Odrę, a drugi mówi, że idzie do McDonalda na piwko a obaj idą do kościoła jeden idzie do Wałżyńca Świętego a drugi idzie do katedry ale właśnie dlaczego nie chcą tego powiedzieć sobie no bo taka jest moda nie? chodzę po kolędzie nie ma krzyża a do kościoła chodzą ale krzyżyka się wstydzą powiesić najczęściej to w męskich pokojach wisi dużo nagich kobiet pamiętam, byłem w Akademii Rolniczej w pokoju, już tam 30 lat chodzę wszystkie ściany wylepione gołymi kobietami i to takie jakieś dziwne, że tyłkami na zewnątrz no więc ja tu się modlę nie wiem gdzie oko położyć, prawda? gdzie bym nie spojrzał to jakaś golizna no więc ponieważ jestem zawsze szczery i mówię, jak ktoś się kawusie na, wałusie, na ławusie mówię, słuchajcie chłopaki, to zróbcie kawałek konta czy z tego, żebym mógł gdzieś oko zawiesić zrobi się no i nawet pamiętam numer tego pokoju ale nie powiem, bo a nóż tu ktoś siedzi i powiedzą, że obgaduje otóż yy, na drugi rok przyszedłem też tam nie ma nic ściany czyste w sensie czas, tak się chłopaki poprawili spojrzałem w górę, wszystkie goli poszły na sufit tym razem, no więc pochwaliłem ich za dowcip no bo co eee, no to tak wygląda troszeczkę życie ale też na przykład wstydzimy się czasem eee, na przykład nie krakać jak wszyscy kracą, nie? a rozwodzić się to jest dobrze i wszyscy kra kra, kra, kra, kra, tak samo, prawda? A czy czasem by nie można powiedzieć, bo nie sądzę, żeby od razu na setkę kraczących wszyscy naprawdę byli co do tego przekonani? To czemu nie powiesz, że masz inne zdanie? Nie musisz od razu się bronić, bo to nie jest sąd. Ale powiedz, że masz inne zdanie, niech się paniusia na po, trochę się zapowietrzy, która tak myśli, że jest taka w prawdzie, prawda? Jeżeli wszyscy fanzolą o aborcji, to ty powiedz, że ty raczej tego nie popierasz. I koniec. Urodziłam wszystkie dzieci. Koniec. A dlaczego masz się wstydzić? Niedługo będziemy przepraszać za to, że 40 lat żyję w małżeństwie, prawda? No przepraszam, ale już tak nie chciało mi się rozwieść, więc muszę tak. No, no. Bo no tak czasem idzie na to, że będziemy przepraszać, że jeszcze wierzymy, nie? No tak postępowy świat idzie, a ja jeszcze wierzę w ten ciemnogród. To nie tak. Co oni w zamian za to mają do zaproponowania, nie? Ci pogani, którzy tak postępowo. Patrzcie jak się pewne rzeczy Sprawdzają nie? Kiedy pamiętam jeszcze ojciec święty nie był papieżem A kardynałem to mówił Uważać Uważać zwłaszcza jeżeli chodzi o aborcję Bo zacznie się od tego A potem będzie Eutanazja nie? A po eutanazji Będzie Likwidowanie tak zwanego niepotrzebnego Życia nie? Podejdzie tak. Po co to? Niepotrzebne to jest, nie? Patrzcie, jak to ładnie jest owinięte, że trzeba pomóc człowiekowi cierpiącemu, po co ma się męczyć, prawda? I zobaczcie, jaki jest horror ostatnio, jak byłem w Niemczech, to już niektórzy na przykład z Holandii, starsi, uciekają stamtąd, prawda? Bo wiadomo, co za tym kryje się spółki ubezpieczeniowe. wyszło, prawda? nie chce im się płacić na starych ludzi więc ich uśpić ale zaczęło się od tego teraz się znowu zaczyna o klonowaniu a nie bierze się pod uwagę jak strasznie ważną rzeczą jest to żeby dziecko od poczęcia rozwijało się w swoim naturalnym środowisku to znaczy pod sercem kochającej matki a nie gdzieś w probówkach ale nie chcą słyszeć dopiero kiedy wyprodukują homunculusa to wtedy się zacznie alarm tak to wygląda ale to dlatego, że no, nie, są ludzie, którzy boją się powiedzieć że nie może tak być ja z tym się przynajmniej nie zgadzam to jest jakby to powiedzieć pierwsze jakby stopień świadectwa to stara zasada jeszcze, jeszcze w starożytności po łacinie ona brzmi primum non nocere to wszyscy, którzy są lekarzami wiedzą o tym, że po pierwsze nie szkodź pierwsze nie szkodź nie krzywdź po pierwsze prawda? primum nie szkodzić pierwsze nie szkodzić prawda? to by było jako taki początek ale też i pozytywnie prawda? myślę, że no że dobrze jest, jeżeli się odróżniamy od poganów i mogą powiedzieć, ten na przykład nigdy nie cygani. Ten nigdy nie kombinuje. Prawda? Albo o kimś można powiedzieć, a ten nigdy nie przeklina. A dlaczego on nie przeklina? A no, proszę się przypatrzeć. Dlaczego on nigdy nie przeklina? Myślę, że właśnie to jest zdrowa różnica. To jest zdrowa różnica. I tutaj chyba gdzieś jest i idzie nasze świadectwo o Chrystusie. Możesz na zakończenie, bo zawsze, jak to się mówi, ostatnia lekcja powinna być krótka. Na zakończenie to bym przypomniał takie zasady, które ja sobie zapisałem, kiedy, kiedy myślałem, co mi ojciec mówił, co mi radził ojciec, oczywiście za ojcem stała matka też, bo jak powiedziałem zdrowe małżeństwo, to ojciec jest prezydentem, a matka jest prezesem Rady Ministrów, czyli premierem. I mądry prezydent zawsze się pyta o Radę Premiera, czyli mąż mądry zawsze się pyta żony. A mądra żona radzi, ale powiada, jak ty stary teraz podejmiesz decyzję, tak będzie. I to okazuje się, że bardzo dobrze funkcjonuje. Więc ja myślę, że za tymi radami mojego taty jest też mądrość matki. A to są takie proste zasady. Pierwsze, pamiętaj, do mnie nie zazmówił ojciec, że bez Boga to ani od proga. No? I tutaj sam ojciec był mój przykładem. Na przykład w taki szczególe. Nigdy wiem, że nie zaczynał dnia bez modlitwy. Nigdy. Nawet już mówiłem o takim incydencie, że kiedyś mieliśmy krowę, malinę czerwoną. Mama wcześniej wstała i okazało się, że się cieli. Wzięła jakieś grabie i waliła w futryny okien i mówi: Ojciec, tam, bo się cieli, malina. A on mówi, dobrze, skończę pacierz, to przyjdę. Mi się wydawało, że ojciec przegieł trochę. No ale cóż, skończył pacierz, nawet jeszcze nas zawołał i wyciągnęliśmy zdrowego byczka, prawda? Yy, poczekał. Kiedy zostałem księdzem, miałem prymicję, ktoś mi podarował klęcznik, to ja tacie dałem w prezencie ten klęcznik, bo jeśli ja jestem młody, to mogę klęczyć na deskach. A ojciec stary niej wygodnie klęczy. To do dzisiaj, jak przyjadę do domu, w klęczniku są takie wyklęczone dwa doły. Prawda? Wiem, skąd się one tam wzięły, prawda? To jest świadectwo modlitwy mojego taty. Bo bez Boga ani od proga masz rację, ojciec. Więc zaczynajcie dzień od w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Z całym rozmysłem, z całą ufnością. Drugie to porządek w życiu. Pewna dyscyplina. To też taka zdrowa zasada. Przed zwierzęciem idzie człowiek, prawda? Przed, a zwierzę idzie przed rośliną, roślina idzie przed kamieniem. A przed wszystkim idzie Pan Bóg. To jest zdrowy porządek. Kiedyś widziałem, jak biznesmen w krawacie kopał swojego psa, bo mu posiusiał angielski trawnik, który pielęgnował jeżdżąc pięć razy dziennie maszynką tam i z powrotem, nie? Co się stało, że mu ten nasikał na ten angielski trawnik? Co jest ważniejsze? Trawa czy pies? Wydaje mi się, że pies chyba. Ale wełbie łbie się porąbał. Prawda? Przed zwierzę, idzie przed rośliną, a roślina idzie przed kamieniem. To dobrze, to jest też porządek. Zawsze ojciec mi pytał, gdzieś położył narzędzie, jak coś robiłem. I w głowę mi wbijał, trzeba położyć rzecz, którą używasz na miejsce, skąd ją wziąłeś bo za chwilę ktoś pójdzie, będzie potrzebował będzie niepotrzebnie szukał. To jest objaw miłości bliźniego w rodzinie, a nie bez przerwy potem szukanina. Młotek był i nie ma. A gdzie? Leży tam, gdzie wbijał i zostawił. To się nazywa dziadostwo. Prawda? Tak to się nazywa. I dlatego pomaga człowiekowi bliżej zimy utrzymanie pewnej dyscypliny porządku ze sobą i dookoła w świecie. Po to nas Pan Bóg postawił trzecie na drugiego człowieka i na wszystko patrz dobrym okiem Chrystus w Ewangelii powie, zapyta się czemu złym okiem patrzysz czyli co się okazuje że skoro sam Pan Jezus to widzi to znaczy można patrzeć złym okiem a co to by oznaczało nieżyczliwy jesteś nieżyczliwy jesteś, i to widać czasem po naszych ślepkach. Ja dlatego jak mówiłem, nie wszystkich wpuszczam do owczarni, żeby oglądali kozy czy, czy barany. Bo jak wpuszczałem wszystkich, to potem niektóre chorowały. A i pytałem się, a dlaczego? Bo przyszła pani musia i wiedział, jak bazyliszki te ślepia miała, prawda? To jak już później przychodziłem, że można zwiedzić. Nie można. A dlaczego? Bo chorują. Nie mówię, bo chorują, jak odejdziesz, nie? Bo by się obraziła. Ale jest prawda, prawda? Tak? Złe oko. Stąd nie zawsze mama dzieci pokazywała wszystkim sąsiadkom. A pokażcie. A co to, ja zna pokaz urodziłam. A chcę wszystko wiedzieć, nie? A kto powiedział, że wszystko musi wiedzieć i na wszystko musi gały wywalać? Prawda? Zwłaszcza jeśli to widać, prawda? Muszę powiedzieć, że tam, gdzie dosięgnę i patrzę w wasze oczy, to raczej nie widzę nikogo taki, żeby miał takie bazyliszki, prawda? To się trochę poprawiło przez tą spowiedź. Ale uważać. Oczy mówią to, co jest w człowieku. Prawda? Nie da się ukryć, chyba że się ciemne okularki nosi, Prawda? To wtedy, chociaż to też czasem było oczy bolą, żeby że wszystkich znowu co noszą okulary, żeby nie podejrzewać. Patrz więc dobrym okiem. Czwarte. Szanuj prawo. I Chrystus powiedział tak. Jak jest coś cesarskiego, to oddajcie cesarzowi. A co Bożemu, Bożego? Oddajcie Bogu. I kiedy czepiali się Pana Jezusa, żeby zapłacił podatek, to Pan Jezus powiedział do Piotra, idź nad jezioro, złów rybę, a ona w pyszczku będzie miała pieniądz, to weź i zanieś za mnie i za siebie. Do, jak będziecie teraz tam nad Morzem Galilejskim, będziecie na pielgrzymkę, to tam właśnie właściciel restauracji daje te ryby, które podobno Piotr łowił. I zawsze w jednym pyszczku z tych ryb daje pieniążka no więc zjesz sobie rybę i jeszcze masz pieniążka potem na piwo tak, że to na tę pamiątkę tego podatku czyli, no trzeba szanować prawo i następnie jeżeli oko ma być dobre to też i język powinien być dobry to następna zasada ojca i muszę powiedzieć, że tata mój nie przeklinał jak mu się czasem coś wyrwało to bardzo rzadko i to tak mu się czasem wyrwało mi się też czasem wyrwie no i nie wiem, czy strasznie ten kiedyś pomylili ministranci adresy przy kolędzie, okazało się, że tam, gdzie ja chciałem wejść to tam sobie facet nie życzył pomyłka, ja pukam otwiera mi podpity facet, łańcuszek jest i do mnie mówi popijanemu czego chcesz samochód a ja tak się patrzę na niego i jestem się, no to ja ci też odpowiem. Idę po kolendzie. I otworzył. I otworzył. No i żeśmy pogadali z pół godziny i zaczął chodzić do kościoła. I nawet się z tego nie spowiadałem, bo to była akcja apostolska, prawda? to co innego jeżeli to tak pójdzie w powietrze czasem a co innego jeżeli ta klątwa tak prawda lata bez przerwy i tak to już też estetycznie nieładnie prawda? mamy taki piękny język polski trudny do nauczenia można w tym języku wyrazić wszystkie stany w najlepszy sposób po co to a przy tym jeszcze proszę to cośmy powiedzieli na rekolekcjach przekleństwo niesie człowiekowi zło i to zło wprowadza w życie nie Pan Bóg tylko diabeł który czycha, żebyś tylko przeklinał więc żeby nie moralizować proszę żebyście to zaprzestali idzie to opanować ja skończyłem jak wiecie technikum budowlane potem byłem trochę na robotach Pracowałem i niestety strasznie klołem, jak na budowie zresztą. I potem jak poszedłem do seminarium, no to dalej tak rżnąłem. No i no oczywiście, że jak mi powiedział... Tylko się skupiamy na tej miłości, która w telewizji jest najbardziej preferowana, to znaczy damsko-męskiej miłości. Ale wiemy, że tak samo człowiekowi do szczęścia jest potrzebna miłość matki, ojca, siostry, brata. Potrzebna jest też yy, no, miłość i koleżeńska, czyli uznanie, to bardzo jest ważne. Ale też jak się potem przekonujemy, potrzebna nam jest miłość Boga, która jest najbardziej wierna. I o tym Pan Bóg chce człowieka przekonać. Nie chce, żeby się człowiek bał Boga, ale żeby Go kochał. To jest najważniejsze. Na tym się opiera. prawda? I tak, żeśmy jakoś sobie odsłaniali tego Boga Ojca, który cieszy się, ucztę wyprawia, kiedy mu wraca syn, który był gdzieś na na złych drogach a Jezus Chrystus był gotów oddać i oddał za nas życie ponieważ chciał nas zbawić czyli wyciągnąć z rozmaitych naszych nieszczęść i jeszcze dzisiaj by trzeba było powiedzieć o Duchu Świętym który po to został też posłany ażeby nas w życiu prowadzić bo się okazuje, że my jesteśmy sami ze siebie dosyć słabi i dlatego potrzebujemy tej mocy duchowej i to właśnie jest Duch Święty on też, on też Duch Święty prowadzi człowieka do czegoś bardzo ważnego żeby świadczyć o Chrystusie chrześcijanin to jest człowiek który też świadczy o Chrystusie i dlatego tak może ja kiedyś kogoś pytałem tam z młodych ludzi co to znaczy być wierzącym w Chrystusa i otrzymałem odpowiedź, że z takim przysłowiem, przymiotnikiem, że być porządnym katolikiem to znaczy w niedzielę chodzić na przy świętą, przynajmniej raz w roku chodzić do spowiedzi, ja wtedy trochę zawsze jestem, żartuję i mówię, no to słuchaj, to jest tak, jakbyś przynajmniej raz w roku umyj się, brudasie, żebyś nie śmierdział. Więc to już jest bardzo wielkie minimum. Ale no powiedzmy, przynajmniej raz w roku do spowiedzi, księdza przyjmuje po kolędzie, no to dobrze. Co jeszcze? Pilnuję, jak mam dzieci, żeby chodziły na relikie, to porządny katolik. Yy, na wszystkich świętych pucuję wszystkie groby krewnych. Czasem kupuje tyle kwiatów, że sąsiadka z zazdrości pęka. No i no i dobrze. I co jeszcze? Posypuję się w środę popielcową popiołem. To obficie. Na Wielkanoc jeszcze nigdy nie było takiej Wielkanocy, żebym święconego jaja nie jadł Kiedyś takiego profesora zapytałem, a tak troszeczkę delikatnie, kiedy było ostatni uspowiedzi, to wyszło do 40 giganni. Ale je jadł. Więc ja mu powiedziałem, czy cię to jaje zbawi to są takie przywiązania do pewnych obyczajów i dobrze, ale czy to wszystko wystarczy? No jeśli jeszcze niektórzy mówią, daję na tarce w kościele, więc spełniam jakby rolę, jestem porządnym katolikiem i gdybym powiedział, że to nie wystarcza to byście się powiedzieli, że się czepiam pewnie no to się jednak będę czepiał, bo to w końcu jest dobre i na pewno w takiej sytuacji, jak wy jesteście, że wszyscy się znają, to chodzenie do kościoła na pewno pomaga innym. Jest to dobry przykład. Przestanie chodzić do kościoła, coś zaczyna, prawda? Że przyjmujecie księga po oględzie też dobrze. Prawda? Że dzieci pilnujecie na religię, żeby chodziły, to też bardzo dobrze. Dobre są, fajne te dzieci. Rano tutaj były, muszę powiedzieć. Wysyłałem na zdrowe dzieci, i nie są najgorsze, prawda? No pewnie, że trzeba pamiętać o zmarłych i dobrze, jak w środę popieczamy się posypie popiołem. To jest jakoś, coś to mówi. Ale wydaje się, że to jeszcze jest za mało. Że, no właśnie, jak sobie byście wytłumaczyli? Bo Chrystus wręcz powiedział: A wy bądźcie mi świadkami aż po krańce ziemi co to znaczy jeszcze tak dokładnie być tym świadkiem Chrystusa apostołowie po prostu opowiadali to co widzieli opowiadali, że stał, że właśnie zesłał Ducha Świętego bo właśnie po zesłaniu Ducha Świętego świadczyli czyli trzeba by po prostu jeszcze akcent położyć na nasze życie żeby po prostu tym życiem codziennym jeszcze dawać świadectwo. Bo to mówię studentom, jeżeli Ciebie jako człowieka wierzącego nic nie odróżnia od pogan, no to nawet wręcz Wam powiem, że nie bardzo się chcą ujawniać. Studenci może nie tylko, w dużych miastach że się jest wierzącym, bo to dzisiaj nie jest modne raczej, prawda? Modnie jest po prostu... No, jakby jakąś Babę Jagę postawił w domu, taką Babę, prawda, ukraińską, to dobrze, to jest moda. Jest moda na dzwoneczki chińskie w domu jest na różne na horoskopy, prawda? Jakbyś powiesiła horoskopy na cały rok w domu, to powiedziała: o, ta baba jest postępowa. Nie? Ale jak któraś z kobiet na biskupinie we Wrocławiu powiesiła Jezusa Miłosiernego, bo została uzdrowiona, to najlepsza koleżanka, kiedy ją odwiedziła, to mówi: Beata, Ty chyba jesteś walnięta. Prawda? W holu, gdzie przyjmujesz gości pana Jezusa Miłosiernego. Chyba ci się coś pomyłta o wybije, prawda? A ona powiedziała, co powiesiła, to powiesiła. To jest mój dom. I prawie straciła koleżankę, prawda? Więc to tutaj chyba trzeba by trochę odwagi mieć więcej, nie? Odwagi, na przykład, wiem, że są tak ci ludzie młodzi, że na przykład pytlowanie jest o czym, o aborcji, a on mówi tak. A ja mam inne zdanie. I już więcej nie ma trzeba mówić. Nie ja trzeba się tłumaczyć. A bardzo często jest tak, że siedzimy tak jak na płocie Wrony i kra, kra, kra, tak kraczą wszyscy, to ja też tak kraczę. Nie chodzi o to, żeby się niczym nie różnić. Właśnie chyba na tym polega czasem, żeby się różnić, prawda? jeżeli wszyscy mówią, że trzeba się rozwodzić a ktoś powie a ja uważam, że nie mam inne zdanie i nie trzeba czasem się z tego grubo tłumaczyć no jeszcze się z tego będę tłumaczył prawda? to co mi aktorka Magda powiedziała kiedyś że wyglądało na to, że ona się musi tłumaczyć że po pierwsze ma trójkę dzieci prawda? już jej przyłożyli do przy domek królica prawda? królica rodzi osiem czasem tak jest dobra. Więc yy, już to. A po drugie, i czy z jednym facetem masz wszystkie te dzieci? Tak pytają koleżanka, nie. No, to niepostępowe, prawda? Z jedna miała z tym redaktorem, z tym aktorem, z takim, a to jest postępowe. A no właśnie, że nie. A no, z jednym mam. Z mężem. I może jeszcze czwarte będę miała z nim. I to chyba o to chodzi. Yy, o takie właśnie świadczenie codziennością, bez napuszenia, bez orkiestry, idzie czysty katolik, prawda? Uważajcie, to nie o to chodzi. Po prostu, żeby kogoś zastanawiało, że na przykład nie klniesz. Nie klniesz. Czemu on nie klnie? Wszyscy klną do oka, on nie klnie. Wszyscy kombinują i cyganią, on tego nie robi, bo mam swoje zasady. Sądzę, że to o to chodzi. To nie jest łatwe. To nie jest łatwe. Teraz mogę tak powiedzieć, bo kiedyś mi tam kardynał zrobił prawatem. To jest takie przysłowie staropolskie jeszcze. Dobrze, dobrze, księże, prawacie, czemu jednak nie postępujecie tak, jak nauczacie? więc jak przygadują prawatowi, to można i nam przygadać nie? tak pięknie wierzycie, tak ładnie mówicie o miłości, a proszę jak się wzajemnie kłócicie jak się oskarżacie, po sądach włóczycie, to coś też jest, nie? To w tym kierunku nie chcę moralizować tylko chyba w tym kierunku szłoby to, co, co Chrystus oczekuje po nas byśmy dali świadectwo nie? Świadectwo i dlatego może na zakończenie chciałbym przeczytać, bo to sobie zapisałem. No, w każdym domu, jak nie matka czy ojciec, a czasem oboje dają czasem dobre rady. Nawet jest taki ojciec, który chyba 100 rad dał synowi, który szedł na studia, to gdzieś tam z pisaniu, w książeczce. Ja słuchając różnych kazań mojego ojca, matki, co się nie zawsze dobrze lubiało, to muszę powiedzieć, zapisałem ja sobie takich pięć punktów. Według mojego taty, co należy robić, żeby być szczęśliwym. I żeby przez to oczywiście dawać Chrystusowi świadectwo. Pierwsze, według mojego ojca, to jest tak. Pamiętaj, że bez Boga to ani od proga. I tutaj był mi mój ojciec przykładem. Zwłaszcza jeśli chodzi o modlitwę, którą zawsze rozpoczynał, każdy dzień i to była wyraźna modlitwa. Wszyscy o tym wiedzieli. Ojciec odmawiał pacierz, się obudził, stał, jak zostałem księdzem na prymicji, a i ktoś podarował kręcznik, to dałem to tacie, bo mówię, ja jeszcze mam zdrowe kolana, to sobie mogę na podłodze ukręknąć, ale ojciec już starszy, to niech sobie kręczy wygodniej. To do dzisiaj ten klęcznik stoi przy jego łóżku już w świętej pamięci muszę wam powiedzieć, że są takie dwa doły wyklęczane w tym klęczniku. Ile razy patrzę, to mi się właśnie przypomina tata, który klęczał i się modlił, prawda? I to zawsze. Kiedyś była taka, taka... zdarzyło się, że mieliśmy krowę żywicielkę, taką czerwoną malinę. No i mama zawsze wcześniej wstawała, poszła do obórki i grabiami wali w te futryny okien i mówi, ojciec, przyjdź, bo się krowacieli. A ojciec mój, skończę pacierz, to przyjdę. Ja sobie posłuchałem się, obudziłem się, coś pewnie ten no, ojciec przesadza. No, a on skończył pacierz, że poszliśmy, bo musiałam pomagać też, wyciągać tego, jak się okazało, byczka urodziwego. No i wszystko było dobrze. Pamiętam, takie drobiazgi i mogę wszystkie zarzucić, że zarzucę jak jakiś ojcu dać, ale nie, nie no wiem, że się zaczynał dzień od Pana Boga i dlatego nawet jak nie masz czasu to zrób porządnie, prawda? w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego zacznij w imię Boże to nie wymaga czasu wymaga tylko pewnej pamięci druga zasada to porządek pewien porządek w życiu, taka prosta chłopska zasada Człowiek przed zwierzęciem, zwierzę przed rośliną, roślina przed kamieniem, a przed tym wszystkim Pan Bóg. I to jest dobry porządek. Kiedyś widziałem, jak taki biznesmen wypudrowany bił psa. Co? Bo mu obsiusiał angielski trawnik golił ten trawniczek, tak go pielęgnował i pies był bezczelny mu nasiusiać na trawnik i tak się pytałam, co jest ważniejsze czy ten pies, czy ten trawnik no bo wiecie, kto zależy, kto lubi no mi się wydaje, że jednak pies pies przed rośliną więc to jest ten pewien porządek uczył mnie zawsze ojciec i do dzisiaj pamiętam wbił mi w łeb coś takiego jak coś bierzesz, to połóż na to samo miejsce. Na przykład w domu. Na razie jest dużo ludzi, korzystamy z różnych, na, z różnych przyrządów, prawda? Położyć na to samo miejsce, według niego, to jest spełnienie miłości bliźniego. Że potem ktoś potrzebuje młotka i teraz lata po wszystkich zakamarkach, gdzie on jest, bo komuś się nie chciało położyć na to samo miejsce. Wydaje mi się, że bardzo zdrowa zasada. Drugie, to, a trzecie? Patrz na drugiego dobrym okiem. To też jest z Ewangelii, bo Chrystus zapytał się w pewnym momencie, czemu złym okiem patrzysz na niego. Można by się zastanawiać, to znaczy patrzeć złym okiem, nieżyczliwym, nieżyczliwym. Są takie ślepka to owo poznać, nie świdrują tak, że coś tam i dlatego ja na przykład nie wszystkich wpuszczam do owczarni czy tam, gdzie są kozy. Bo już nieraz się przekonałem, że po takiej wizycie 3 cztery kozy chorpały. Przyszła taka paniusia, prawda tego, a ślepia, a świdrowały i potem baczę, chorują. Matka to wiedziała i nie wszystko pokazywała takim wścibskim sąsiadkom, prawda? Ślepia, jak pioruny takie ma nie. To idzie z serca tak niestety. Tu jak patrzę na was, to na szczęście muszę wyjść tam jeszcze z tyłu przyglądną się, że na ogół wszyscy macie dobre oczy. To bardzo dobrze. Ale to nie jest tak trudno, nie trzeba być wielkim psychologiem, żeby zobaczyć, że ktoś źle patrzy. Czasem się pytam, czemu tak źle patrzysz, a skąd się wie, A to widać. To widać. Jeżeli Pan Jezus to zauważył, to znaczy, że tak jest. Więc patrz dobrym okiem. Czwarte szanuj też prawo i w Ewangelii znajdziemy takie miejsce, w którym Chrystus powiada to co cesarskie to dajcie cesarzowi, a to co Boże dajcie Bogu, prawda kazali Chrystusowi płacić podatek, to powiedział do Piotra idź tam złow rybę bo nie mieli pieniędzy widocznie i jedna w pyszczku będzie miała pieniądze. wyciągnij i za nie zapłać do tego czas, teraz na pamiątkę tego jak będziecie tam nad tym jeziorem galilejskim pojść do restauracji to zawsze właściciel restauracji do pyszka jednej ryby daje pieniążek no i masz czasem szczęście, że zjesz smaczną rybę, a w tym jeszcze masz pieniądze, pieniążek na przykład na piwo no. to na pamiątkę tego zdarzenia ale szanuj prawo i co jeszcze jeżeli dobre oko o, też dobry język, wędne mojego taty. Dobry język, to znaczy mów dobrze o ludziach, a zwłaszcza o zmarłych, nie? Jest takie piękne nasze przysłowie, o zmarłych nie mówi inaczej jak dobrze, My się nie umieją bronić. Ale też i o żywych. Lepiej mówić dobrze. A tu bym powiedział, że chyba my dajemy źle, złe świadectwo jako chrześcijanie, klnąc podobnie jak poganie. Prawda? klnąc podobnie jak poganie i dlatego, a jest to możliwe opanować, bo ja chodziłem do technikum budowlanego i tam się klnęło strasznie, wszystkie klątwy znam, natomiast jak przyszedłem do seminarium to nagle hmm, szlaban. nie wolno przeklinać a mi się co chwilę wyrywało, jakieś urwał albo coś innego no więc y, pamiętam że tłumaczyłem no i co? trzy miesiące trzy miesiące walczyłem, żeby opanować jęzor. no i udało się i udało się, na ogół nie przeklinam czasem to dla ozdoby, to można prawda? się uśmieć, ale kiedyś pomylili ministranci numery domów chodziliśmy po kolędzie i akurat pomylili w ten sposób, że zapukałem do mieszkania, gdzie nie chciał przyjąć księdza no ale pomyłka, pukam, on otwiera na łańcuszku takim i trochę podpity pyta się do mnie tak, po coś przyszedł, Nie? przez samocha. A ja mówię po kolędzie, i zgłupiam w tym momencie, prawda, i otworzył. No proszę bardzo. I okazało się, że to było bardzo potrzebne, bośmy pogadali, i zaczął chodzić do kościoła. Patrzcie, od czego się zaczęło, nie? Ale ja nie mam takiego zwyczaju w ten sposób mówić, nie? Ale skoro on nie, to co ja miał ze mną i z wrażenia, prawda? Jak ty tak, to ja tak, I już. <śmiech> I okazało się, że w tym wypadku to pomogło, prawda? Ale lepiej się oduczyć tego. Zwłaszcza moi drodzy, to co, o co prosiłem was tu nieraz. Proszę nie przeklinać, źle życząc. Źle życząc. Bo to szkodzi człowiekowi, więc tego języka pilnować. I na, na koniec, życzenie mojego taty. I może zatem mama stała na pewno zresztą, bo oni byli tak właśnie, ojciec był prezydentem a matka premierem, to znaczy ojciec nic nie ogłaszał jeżeli z premierem nie uzgodnił prawda? premier zresztą matka trzymała kasę, więc i tak tu szło, była półpraca otóż ojciec mój tak wiesz co, dobrze żeby było tak, żebyś tak żył że jak umrzesz to żeby wszyscy ryczeli i mówili no dobry człowiek był, szkoda, że umarł ale a jeżeli ty umrzesz, a powiedzą no dobrze, że go Pan Bóg zabrał tą ksantypę, czy tego właśnie tą sykutnicę. no to wtedy chyba nie tak, więc ja też Wam życzę żyjcie jak najdłużej w Sadkowie. ale jak przyjdzie czas i będziecie odchodzić z tego świata, to żeby też powiedzieli naprawdę szkoda, bo dobry człowiek był nie? to piękne życzenie i tym kończę jeszcze się dołączę do Boguszeństwa po Święty czy na koniec mszy świętej księdza żeby skorzystać z przywilejów kluczy piotrowych, czyli władzy pasterza kościoła, a mianowicie z tym to jest dar odpustu zupełnego. Tam jeszcze nam się skreśla pewne, pewne skutki naszego grzechu. prawda? Poprzebaczenie jest winy wiecznej, natomiast zostają pewne do zrekompensowania, do za dość uczynienia pewne rzeczy. Na przykład ktoś mi kiedyś ukradł rower, a potem się wszystko wydało. Ja mu przebaczyłem, ale mówię: Facet, to przynajmniej trochę pieniędzy na nowy rower. A ja, jak mnie czasnął zęby i wybił mi kawałek sztucznej szczęki, a poszedłem wprawić i to kosztowało, to mówię: Wybaczę ci, ale proszę pieniążki na szczękę, bo ja nie mam. Rozumiecie teraz? Idziemy, spowiadamy się, że sąsiadowi tam coś zrobiłem i odpuszczonym jest, ale to tam by trzeba naprawić. I czasem takie właśnie długi, różne za nami się ciągną. I jeżeli tego tutaj, nie na ziemi, nie wyrównamy, to takie jest przekonanie Kościoła, to wtedy w czystu tak długo siedzimy, aż się to nie naprawi. Coś inny nie zaprawi. Kto kiedyś mnie pouczył młody człowiek taki, nie wiem, w której klasie był. Bo ja się go pytam na pielgrzymce, a on szedł taką nie lało i pytam się, a ty po co idziesz na pielgrzymkę? Jakie intencje? On powiada za mojego dziadka. A co się stało? Nawet nie wiem, jak umarł dobrze, ale dziadek no, był dobry oliwa, prawda? Pracował w gorzelni I różne rzeczy się działy, więc ja, proszę księdza, chciałem za niego tą pielgrzymkę ofiarować. Ja mi to gratuluję. Być może, że przydojdziesz do Częstochowy, a Pan Bóg otworzy czyście dziadkowi przez Ciebie, bo Twoim darem wyrównujesz to, co naprzył dziadek. Tak to wygląda. I dlatego też nie śmiejcie się, jak się mówi odpust zupełnie, bo to jest dar którym papież bierze jakby ze skarbca kościoła i nam udziela, wtedy jest też właśnie ten przywilej związany z rekolekcjami, że jak ktoś chodził na rekolekcje, słuchał nauk, spowiadał się, przyjął komunię świętą, to już teraz tylko zostaje jeszcze pomodlić się za Ojca Świętego, nie? I ten warunek jest. Jeszcze chciałem Wam podziękować za wszystkie grosze, któreście złożyli na tace, na duszpasterstwo akademickie, Oczywiście, że trudno mówić, dziękuję za rekolekcję, żeście przychodzili, no bo to, nie wiem, jaka to łaska, prawda? Dobrze, że są, tylko jak ja chodzę na rekolekcje swoje, to się cieszę, że mogę chodzić. Ale to, żeśmy się wspólnie modlili, to pewnie jest też, idzie w różne strony, we mnie też. To dobrze skutkuje, to za to też dziękuję. No i no, życzenie, też powiedziałem, jakie jest tam jeszcze pewnie jest student Artur, bo już w tym Wiaszkotlu wykupili orzecha. Hmm, idzie jak świeże bułeczki. Więc to jest, jak powiedziałam w książka, który podarował ksiądz Radecki studentom. Powiedział, no, co utargujecie, to wasze. Więc ja tylko pilnuję, żeby to nie poszło na jakiś, no, przelew jakiś. No, to już prowoż dobrze zna. Ale raczej nie. I, ja raz powiem, to nie jest książka, którą ja pisałem. Ksiądz Radecki opisał mnie, podsłuchując różne kazania, nie są one poprawione, a mój język wiecie jaki jest, nie? Czasem się coś trafi takiego tłustego, no więc proszę tam wybaczyć. Tam się bardzo do mnie przyczepił w tej książce mój brat. W posłowiu jest taka jego, redaktor, jego opinia. Brat orzecha o orzełów". No i to proszę to przeczytać z wyrozumiałością, ale mi tak dołożył, że a ja już nie prostowałem, żeby nie było, żeby nie było po prostu. Tam wychodzi to, że na tą samą rzecz patrzy jeden brat inaczej, a drugi brat inaczej, nie? Incydencik. Ja napisałem, że tam ojciec kiedyś deskę ukradł jakąś, matka tam coś mówiła, a brat o tej desce inaczej tłumaczy a ja podejrzewam, że ojciec jeszcze trzecią deskę może ukrał <grych> i było inaczej i w związku z tym są pewne, pewne różnice w poglądach że najbardziej się wściekł, tam to jest kiedy jak był kawalerem, o tak jak ten tu młody, a może starszy podrywał dziewczynę, która potem się okazała jego żoną i nie wiem czy ta, ta, ta dziewczyna mu powiedziała czy co, w każdym razie chciał sobie poprawić po, po, twarz na bardziej przystojną miał twarz raczej taką trochę... No mi się podobała ta jego twarz, wtedy miał taką podróżną. A ja mówię, się toczy, to dziewczynie się nie podobała i pacjent zgodził się na operację plastyczną, tak, że mu spiłowali tutaj szczęki z jednej i z drugiej strony i zrobili z niego okrągłego. No czy się to Urszuli podobało, nie wiem ja to tak zinterpretowałam, a on tak się wściekł tam, powiada to komisja lekarska uznała, że on ma zły zgryz a ja to tak, no więc ja swoje myślę wiem a on swoje wie, prawda to jest kwestia interpretacji różnych rzeczy no więc takie tam rzeczy, nie wszystkiego czytałem tak byś to chciał, nie namławiam nie nakłaniam, bo mi się wydaje, że trochę za drogo chcą studenci, o to 30 zł. Natomiast jak ktoś by chciał to jeszcze po drodze Idąc do samochodu Podpiszę To teraz proszę księża proboszcza Błogosławieństwo na koniec I ja oczywiście się dołączę Żebyście dostali ten dar odpustu Też na, do, na zakończenie Zanim pobłogosławię, to chciałbym w waszym i swoim imieniu serdecznie podziękować księdzu Stanisławowi Aprałatowi za jego trud, wysiłek i życzyłbym, aby Pan Bóg mu błogosławił, wspierał go i obdarzał jak najdłuższym życiem i zdrowym, wiem, bo wiem, że tych serii rekolekcji to nie tylko na ten wielki postan ma wpisane duże w swoim kalendarzu ale na przyszły i, i zaś jeszcze zaś na przyszły rok prośmy więc Pana Boga czasami w swojej modlitwie żeby Pan Bóg mu błogosławi i udzielił potrzebnych darów aby jak najlepiej Wypełnia swoją posługę. A teraz przyjmijcie błogosławieństwo Boże, które niech Wam nieustannie towarzyszy i wspiera Was w tym wszystkim, co jest dobre. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Oto ofiara spełniona. Pomódmy się jeszcze w intencji Ojca Świętego chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak było na początku teraz i zawsze i na wieki wieków, Amen Sano, bramy, Jezu Chryste, się nas.